To się stało, gdy Harry uniknął jeszcze jednego tłuczka, który śmignął mu tuż koło głowy. Nagle jego miotła pochyliła się gwałtownie, także przez ułamek sekundy był pewny, że z niej spadnie. Ścisnął mocno kij dłońmi i kolanami. Jeszcze nigdy nie poczuł czegoś takiego. To stało się ponownie, jakby miotła próbowała go z siebie zrzucić. Co się dzieje? Przecież Nimbus 2000 nie może ni stąd, ni zowąd... Postanowić, że będzie zrzucał z siebie jeźdźców. Harry spróbował zawrócić w kierunku słupków gryfindoru pomyślał, że trzeba poprosić łuda o czas i zdał sobie sprawę, że miotła w ogóle go nie słucha. Nie mógł jej zawrócić. W ogóle nie mógł nią kierować. Robiła zygzaki w powietrzu, a co jakiś czas podrygiwała raptownie, co sprawiało, że z wielkim trudem utrzymywał się na kiju. Li wciąż komentował. Ślizgoni mają piłkę, w ślizgoni mają piłkę, Flint leci z kaflem, mija spinet, mija bel, tłuczek trafia go prosto w twarz, mam nadzieję, że ma złamany nos, <śmiech> to był żart, pani profesor, strzela, o nie, ślizgoni. Ryknęli z radości. Jak dotąd nikt nie zauważył dziwnego zachowania miotły Harego, która unosiła go powoli coraz wyżej, poza pole gry, podrygując i robiąc gwałtowne skręty jak narowisty koń. Nie mam pojęcia, co ten Harry wyprawia, mruknął Hagrid, który patrzył przez lornetkę. Gdybym go nie znał, to bym powiedział, że stracił panowanie nad miotłą, ale przecież on nie może. Nagle wszyscy wstali, pokazując sobie palcami Harego. Jego miotła zaczęła wywijać koziołki, a on ledwo się na niej trzymał, a potem cała widownia zamarła. Miotła raptownie podskoczyła, stanęła dęba, a charys zsunął się z niej i zawisł na kiju, trzymając się go jedną ręką. — Może coś się stało, kiedy go Flint przyblokował? — szepnął Seamus. — Nie, to niemożliwe — powiedział Hagrid roztrzęsionym głosem. — Miotle nic nie może zaszkodzić. Oprócz czarnej magii żaden dzieciak nie mógłby uszkodzić Nimbusa tysiące. Na te słowa Hermiona złapała jego lornetkę, ale zamiast spojrzeć na Harego zaczęła nią gorączkowo przeszukiwać tłum. — Co ty robisz? — jęknął Ron szary na twarzy. — Wiedziałam — Snape! Zobacz! Ron chwycił lornetkę Snape stał po środku trybuny naprzeciw nich Oczy miał utkwione w harym I nieustannie coś mamrotał On coś robi Czaruje miotłę Powiedziała Hermiona to, to co robimy? Zostawcie to mnie I znikła Zanim Ron zdążył wypowiedzieć słowo Ron znowu skierował lornetkę na Harego. Miotła dygotała tak wściekle, że wydawało się niemożliwe, by utrzymał się dłużej. Wszyscy już stali, patrząc z przerażeniem, jak Wesleyowie próbują ściągnąć Harego na jedną ze swoich mioteł, ale bez rezultatu. Za każdym razem, gdy się do niego zbliżali, jego miotła podskakiwała jeszcze wyżej. Krążyli więc pod nim, najwyraźniej mając nadzieję złapać go w locie. Tymczasem Marcus Flint przejął kafla i zdobył pięć punktów choć nikt nie zwracał na to uwagi Hermiono, zrób coś Mruczał rozpaczony Ron Hermiona przepchnęła się do sektora W którym stał Snape I pobiegła wzdłuż rzędu tuż za nim Nawet się nie zatrzymała, żeby powiedzieć przepraszam Gdy niechcący popchnęła profesora Quirella Także wpadł do następnego rzędu kiedy dotarła do Snape'a, kucnęła, wyciągnęła różdżkę i wyszeptała parę dobrze dobranych słów. Z różdżki wystrzelił jasno-niebieski płomień wprost na skraj szaty Snape'a. Minęło ze 30 sekund, zanim Snape zorientował się, że płonie. Po jego krótkim wrzasku poznała, że osiągnęła to, co zamierzała. Szybko zebrała płomienie do małego garnuszka, który miała w kieszeni i wycofała się chyłkiem prawie na czworakach. Snape nigdy się nie dowie, co się właściwie stało. Ale to wystarczyło. Wysoko w powietrzu Harry nagle poczuł, że jest w stanie z powrotem dosiąść Nimbusa. – "Neville, możesz już patrzeć! – krzyknął Ron. Neville od pięciu minut szlochał z twarzą ukrytą w kurtce Hagrida. Harry szybował już w dół. Wszyscy zobaczyli, jak zakrywa sobie usta rękami, jakby miał zwymiotować. Wylądował prawie na czworakach, zakaszlał i coś złotego spadło mu na dłoń. – Mam znicz! krzyknął, wymachując nim nad głową. Mecz zakończył się ogólnym zamieszaniem. On go nie złapał, on go prawie połknął! ryczał wciąż Flint, jeszcze 20 minut później, ale niczego to nie zmieniało. Harry nie złamał żadnego przepisu i Lee Jordan wciąż wykrzykiwał rezultat. Gryffindor wygrał 170 punktami do sześćdziesięciu. Ale Harry już tego nie słyszał. Pił mocną herbatę w chatce Hagrida razem z Ronem i Hermioną. To był Snape, wyjaśnił mu Ron. Hermiona go zobaczyła. Czarował twoją miotłę, nie spuszczał z ciebie wzroku. Bzdury, rzekł Hagrid. Niby dlaczego miałby to robić? Harry, Ron i Hermiona wymieni Mieli znaczące spojrzenia, zastanawiając się, czy mu powiedzieć. Harry uznał, że trzeba wyjawić prawdę. Czegoś się o nim dowiedziałem, powiedział. W noc duchów próbował przejść koło psa o trzech głowach. Potwór go ugryzł. Sądzimy, że chciał ukraść to, czego strzeże pies. Hagrid wypuścił z rąk dzbanek. Skąd wiecie o puszku? zapytał. — O puszku? — No tak, to mój pies. Kupiłem go od jednego greka w pubie w zeszłym roku. Pożyczyłem go Dumbledorowi, żeby pilnował. — Czego? — zapytał Harry. No, — No, co to, to nie. Więcej wam nic nie powiem. Nawet nie pytajcie, — odburknął Hagrid. — To ściśle tajne. Od co? — Ale Snape próbował to wykraść. — Bzdura! — powtórzył Hagrid. — Snape jest nauczycielem w Hogwarcie. Nigdy by czegoś takiego nie zrobił. — Więc dlaczego próbował zabić Harego? zapytała Hermiona. Po wydarzeniach ostatniego popołudnia z całą pewnością zmieniła zdanie o Snape'ie. — W końcu potrafię poznać, czy ktoś rzuca zły urok — dodała. — Trzeba mieć stały kontakt wzrokowy, a Snape ani razu nie mrugnął okiem — sama widziałam. A ja wam mówię, że się mylicie, zaperzył się Hagrid. Nie mam pojęcia, dlaczego miotła Harego zachowywała się tak dziko, ale Snape nigdy by nie zabił ucznia. A teraz posłuchajcie mnie wszyscy troje. Grzebiecie w sprawach, które was nie dotyczą. To niebezpieczne. Zapomnijcie o tym psie, zapomnijcie o tym, czego on strzeże. To jest sprawa międzynarodowa. Między profesorem Dumbledorem, a Nikolasem Flamelem. Aha! – krzyknął Harry. – A więc w to jest zamieszany jakiś Nikolas Flamel, tak? Hagrid miał taką minę, jakby był wściekły na samego siebie.